Czwarta księga Mojżesza Od 16 do 18 wiersza rozdział rozdział 21 Czwarta Mojżesza 21 rozdział 16 werset Tamtąd ruszyli do Ber, to jest ta studnia, o której powiedział Pan do Mojżesza Zgromadź lud, a ja dam im wody Wtedy to Izrael zaśpiewał tę pieśń Wzbierz studnię śpiewajcie o niej Studnia, którą wykopali książęta, wydrążyli dostojnicy ludu berłem swoimi laskami Śpiewaliśmy w tej pieśni jak owieczki stada swego, które kupiłeś z świata tego. I też e, mieliśmy to i w modlitwie jeszcze powtórzone. To mi też przypomniało e, to, co jest napisane w Księdze Psalmów, e, że Bóg prowadził e, swój lud jak trzodę e, ręką e, Rona i Mojżesza. Nie wiem teraz dokładnie, w którym to jest w psalmie. Ale coś, co możemy powiedzieć o tych dwóch mężach Bożych i dwóch rodzonych braciach jednocześnie, to to, że byli na pewno narzędziami w rękach Boga, Na pewno prowadzili lud Boży. Na pewno Bóg działał cuda przez ich ręce. Wyszli z Egiptu, przeszli po dnie Morza Czerwonego, weszli do Ziemi Obiecanej. Jordan się rozstąpił. Doświadczyli wielu cudownych objawów Bożej mocy. Tym niemniej byli to też i ludzie ułomni byli zawiedli w iluś w sprawach tutaj akurat też i mówię o tym, bo troszkę przed tym rozdziałem, w 20, 20 rozdziale jest właściwie ich wspólny moment, kiedy byli nieposłuszni Bogu to jest 10 wiersz, 11, 20 rozdziału kiedy Bóg nakazał, żeby przemówić do skały A oni zrobili coś, co zrobili już wcześniej 40 lat wcześniej, czyli mojesz tą e, laską, e, laską sądu e, uderzył w skałę, więc zrobił to tak można powiedzieć, odruchowo, czy według tego, jak wcześniej było robione, ale to nie było coś, co Bóg chciał w tym momencie. E, I woda popłynęła, z, z tego powodu, że byli nieposłuszni. Aron wkrótce miał umrzeć, co prawda w godny sposób. Ogień go nie pochłonął, ani ziemia się nie rozstąpiła Miał po prostu zdjąć szaty kapłańskie i tu jak jest napisane, został przyłączony do swego ludu. Po prostu na rozkaz Pana zmarł. Mojżesz żył jeszcze, ale też i wiemy, że nie ma jego grobu i również nie wszedł do ziemi obiecanej. Wszedł, można powiedzieć, po śmierci. Wszedł, kiedy pojawił się na górze Hermon wraz z Eliaszem, będąc przy Panu. Więc Pan spełnił to pragnienie, ale już nie w tym jego życiu. A więc byli to ludzie, którzy Mieli swoje momenty wiary. Mieli też i chwile nieposłuszeństwa, czy też tego, kiedy postępowali na sposób tylko ludzki. Tym niemniej Bóg właśnie przez takich ludzi prowadził swój I To też nam ma coś do powiedzenia. E, bo każdy z nas może powiedzieć e, jestem tylko człowiekiem. To powiedział e, Piotr, jeśli dobrze pamiętam, do Korneliusza Stan, Ja jestem tylko człowiekiem. On go przy, przyjął jak anioła Bożego. E, a więc każdy z nas ma w sobie e, dużo e, tego, co ludzkie, ale Bóg mimo to nami się posługuje. Więc możemy znaleźć wiele różnych minusów u ludzi, którzy, przez których Bóg działa, a jednak Bóg przez nich działa. E, Ten moment w historii Izraela był taki e, można powiedzieć napełniony różnymi no, smutnymi wydarzeniami, bo i ten e, było to ten konflikt, czy to zdenerwowanie wcześniej z powodu braku wody. Jedni narzekali. Mojżesz w zdenerwowaniu uderzył Laską. E, potem Edomici, czyli potomkowie Ezawa. To od 14 wiersza 20 rozdziału nie pozwolili im przejść przez swoją ziemię, więc oni tak szyli jakby dookoła, e, ziemią, która nie nadawała się do tego, żeby e, po prostu długo iść, dlatego że nie było wody. I Edom, tam, gdzie była woda, nie, pozwoli, e, nie pozwolili im przejść. Potem zmarł przywódca, czyli Aron na szczycie góry później nastąpił ten moment kiedy Izraelici narzekali niecierpliwili się i wtedy Bóg posłał węże, które ich kąsały więc znowu przykre wydarzenie ale też i dowód łaski od Boga dlatego, że Bóg dał wyjście kazał zrobić tego miedzianego węża na Kiju i wtedy kto spojrzał nie umarł. A więc było to wydarzenie, które musiało bardzo się odcisnąć na sercach właśnie tychże Izraelitów. Być uratowanym od śmierci, czy tak przejść o włos to nam się zapisuje. Nieraz jakieś wydarzenie że jedziemy autem i tak no, coś, żeśmy nie, nie obliczyli albo nie zauważyli. No, dosłownie metr, a może centymetr. Ale Bóg dał, że, że, że zostaliśmy zachowani. No i tak y, y, można sobie to wyobrazić, że i oni w tym momencie y, o włos uniknęli śmierci. Ale kto spojrzał, przeżył. Kto nie spojrzał, zmarł. I później wyruszają dalej, idą właśnie tą okrężną drogą i ta droga jest tutaj dosyć szczegółowo opisana i nawet jest wspomniana księga, księga wojen Pana. Jest ileś ksiąg w Starym Testamencie, które się nie zachowały, które są tylko Wymienione, ale ich nie mamy dzisiaj. Mam tutaj wynotowane 11 takich książek. Kiedyś szukałem tego, więc Księga Wojen Pana tutaj, jest jeszcze i Księga Prawego, i dziejów Salamona, i Proroka Natana, Jasnowidza Gada, Jasnowidza Samuela, Dzieje Jasnowidzów, Księga Dziejów Królów Medyjskich i tak dalej. Pytania ksiąg nie ma końca. Bóg postanowił, że ta jedna księga wystarczy i tamte księgi się nie zachowały. To, co jest wystarczające dla nas, mamy tutaj w Starym i Nowym Testamencie. Jest cytat właśnie z tej księgi w wierszu 14, dlatego powiedziane jest w księdze wojenpana: Waheb, Sufa i Doliny Arnonu i Łożysko Potoków, które ciągnie się ku osadzie Ar i przylega do granicy Moabu, a więc czy tą drogą, e, która była opisana w tej księdze e, i oczywiście nie było wody e, to ber oznacza źródło, czy też studnia, tak jak ber-szeba. I co jest ciekawe tutaj w tym fragmencie I do tego zmierzam Że Choć wcześniej Bóg w cudowny sposób Tę, tę wodę im dał Co to dla niego oznaczało Może rozsunąć Czy zsunąć z powrotem Czy też żeby woda wytrysnęła ze skały Ale tutaj mówi Zgromadź lud, A ja dam im wody Może i to warto zauważyć, że to zgromadź lud To jest też ważne Że Bóg działał tam, gdzie wierzący są razem Tak było w Starym Testamencie Kiedy się schodzili, spotykali Czy w Jerozolimie, czy w czasie świąt Bóg tam działał tam, gdzie wierzący byli razem. Tak też jest i obecnie, kiedy schodzimy się razem, czekamy na to, że Bóg da o sobie znać, że w jakiś sposób do nas przemówi. Oczywiście jest to bardzo trudna rzecz. Żeby Bóg znalazł to miejsce, tak można powiedzieć, żeby to, co jest mówione, było akurat tym, co ktoś potrzebuje. Żeby to nie było odgrzewanie, jakiejś konserwy z dawnych czasów, ale żeby to naprawdę było świeże. I słowo na ten czas dla tej grupy ludzi, żeby każdy mógł być posilony, to nigdy nie dzieje się automatycznie. E, tu e, potrzeba rzeczywiście łaski, takiego e, e, uprosić trzeba Pana i nawet ci, którzy usługują słowem 20 lat, e, tak jak akurat jest w moim przypadku, niektórzy 40 lat, może niektórzy 60 lat, to zawsze to znajdują jako bardzo trudne, żeby mieć odpowiednie słowo we właściwym czasie. Żeby po prostu nie mówić tego, co akurat mam gdzieś tam ponotowane, pamiętam. Tu nie mówiłem, to powiem tu. Chodzi o to, żeby to naprawdę było to, co jest potrzebne w danym momencie dla danych ludzi, żeby to każdy mógł odczuć. Teraz Pan mówił do mnie. Ale jest tutaj to słowo zgromadź lud. Duch Święty był wylany także w momencie, kiedy oni... Byli wszyscy zgromadzeni na jednym miejscu. Nie tak, że każdy był u siebie w domu, ale wtedy, kiedy właśnie byli wszyscy razem. Taka jest myśl Boga. Kiedy schodzimy się, słowo jest zgłoszone, kiedy schodzimy się, wspólnie się modlimy, kiedy schodzimy się, łamiemy chleb. Nie może tak być, że w domu każdy z nas robi to wszystko osobno. Każdy mógłby w domu sam czytać, mógłby się w domu modlić, każdy sam mógłby w domu ułamać kawałek chleba i napić się wina, żaden problem. Ale jednak mamy to robić razem. Jest taka myśl Boga, żebyśmy byli razem. Zgromadź lud, a ja dam im wody, czyli to Bóg daje obietnicę, ja im dam. Jest to ciekawe, że tutaj e, nic nadzwyczajnego się nie wydarza. Nie, ziemia się nie roztąpiła i nagle jakieś źródło nie wytrysnęło. Czy nagle jakiś obłok e, nie nadsunął i ulewa jakaś e, nie runęła. Tylko e, Izrael, czytamy 17 wierzch, zaśpiewał pieśni. Nic nadzwyczajnego. E, ale e, Ta pieśń była jakby odzewem na te obietnice Boga i śpiewali: Wzbierz studnio, śpiewajcie oni. Studnia, którą wykopali książęta. Wydrożyli dostojnicy ludu berłem swoimi laskami. To jest cytat z tej pieśni. I tak to się stało, że Żeby tę wodę wydobyć, oni e, musieli wykopać studnie. I widzimy tutaj taki ciekawy obrazek, że to nie kopali nazwijmy ci najniżsi w hierarchii, tylko kopali ci najwyżsi. A więc książęta ludu e, kopali swoimi laskami, czy berłem, tym co jest oznaką, czy było oznaką ich przynależności plemiennej, godności jako tego tych, którzy byli przywódcami tych plemion poszczególnych. I to wskazuje na uniżenie się. I tak, kiedy zastanawiałem się nad tym, to taki miałem wniosek, że te przeżycia ich, czyli i to, że musieli iść długą, okrężną drogą. I to, że ich wódz wiary, Aaron, z powodu nieposłuszeństwa, zmarł, i to, że węże ich kosały, i to, że zostali w cudowny sposób uratowani od śmierci, to wszystko spowodowało, że mieli serce, czy mieli serca, uniżone swoimi laskami, czy berłami, kopali studnie. Nie wiem, czy dlatego, że nie mieli łopaty, czy dlatego, że akurat to miało znaczenie, czy miało wyrażać ich pokorę, ale faktem jest, że tak to się wydarzyło. I to też akurat ten fakt konkretnie chcę podkreślić. Coś, co możemy nazwać, nazwać ukorzeniem się, czy pokorą, jak to się e, mówi, e, e, jest to skutek działania Boga w nas. Jeśli e, potrafimy e, być pokorni, e, jest to skutek działania Boga w nas. Jest to owoc działania Ducha Świętego w nas. Mamy przykłady tego, że Bóg reaguje na uniżenie się, na ukorzenie się. I mamy to na przykładzie Achaba, który był nazwany najgorszym spośród wszystkich królów izraelskich. Był to człowiek, który rzeczywiście nie miał żadnych zahamowań jeśli chodzi o grzech. O, e oddawanie czci Molochowi. Tam było też związane z tym składanie dzieci w ofierze. Człowiek, który te nawice, winnicę na bota bez zmrużenia przejął, najpierw uśmierciwszy go za namową swojej żony. A więc człowiek, który był do gruntu zepsuty, ale kiedy prorok zapowiedział mu Boży sąd nad jego domem, To jest Pierwsz królewska 21 rozdział. I Eliasz to mówi, to jest od wiersza 20 od połowy do 24. W pewnym momencie mówi właśnie prorok Oto ja sprowadzę na Ciebie nieszczęście i zetrę po Tobie wszelki ślad. Wytracę ława męskie potomstwo oraz niewolnych i wolnych w Izraelu. I jeszcze dalej mówi 24 wiersz. Kto z ludzi achabowych umrze w mieście, tego pożrą psy, a kto umrze na polu, tego rozdziobią ptaki niebieskie. I wtedy Achab, to 27 wiersz mówi tego 21 rozdziału. A gdy Achab usłyszał te słowa, rozdarł swoje szaty, wdział wór na swoje ciało i pościł i sypiał w worze i chodził przygnębiony. Jeszcze przeczytam, jak zareagował na to Bóg. To też doszło Eliasza, ty żbity słowo Pana, tej treści. Czy widziałeś, że Achab ukorzył się przede mną? Dlatego, że ukorzył się przede mną, nie sprowadzę nieszczęścia za jego życia, ale za życia jego syna sprowadzę nieszczęście na jego ród. Czyli nawet ukorzenie się człowieka e, nienawróconego. E, Bóg zauważa. Każdego, który e, uniża się przed Bogiem, wyraża tę skruchę, Bóg to zauważa to nie, nie, nie przechodzi niezauważonym. Czyli mamy przykład tego również bardzo złego króla Manassesa, syna bardzo dobrego ojca Hiskiasza. To druga kronik, 33 rozdział to mówi, że ten zły król, bardzo samowolny, kiedy Bóg go doprowadził do tego, że skuty łańcuchami trafił do Babilonu, jeśli dobrze pamiętam, miał wyłupione oczy, to wtedy zaczął wołać do Boga. Ukorzył się i Bóg to zauważył, przyjął i pozwolił mu wrócić do Jerozolimy. A więc Bóg zauważa uniżenie się. Tak też i widzimy to Ujoba na przykład, gdzie długi jest fragment tej księgi, gdzie on, tak można powiedzieć, delektuje się swoją wysoką pozycją, jaką miał w tym rejonie, w tym mieście, jak go szanowano. Było mu to bardzo ważne, żeby być takim uznawanym, podziwianym. I dopiero te doświadczenia, które przeżył, na tyle go tego pozbawiły czy ośmieszyły w oczach innych, że zbliżył się do Boga. A więc bycie człowiekiem wyniosłym, czy mającym wysokie zdanie na swój temat, przeszkadza w tym, żeby zauważyć Boga. Bóg objawił się pokornym. Tak to mówi sam Pan. Pan Jezus powiedział. I to... Chyba jest jedyne miejsce, gdzie jest napisane, że się rozradował w duchu swoim, kiedy powiedział, wysławiam Cię, Ojcze, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Czyli ci, którzy tak naprawdę byli na końcu tej drabiny, nazwijmy, hierarchii jakiejś duchowej czy społecznej, to ci właśnie rozpoznali, im było to dane Mesjasza, a nie ci, którzy trzymali w rękach pismo, I uważali, że wszystko robią bardzo dobrze Widzimy to, że To nie uczeni w piśmie Śpiewali Hosanna Chwała Bogu na wysokościach Tylko dzieci W ten sposób byli ci uczeni w piśmie Zawstydzeni Że Oni znając proroctwa Nie rozpoznali tego O którym one mówiły Ale właśnie dzieci rozpoznały tego, który miał przyjść. <śmiech> Widzimy przykład, że faryzeusze lubili zajmować pierwsze miejsca na ucztach. To miało podkreślać ich godność, pozycję. Widzimy księdze Astery, Hamana, który tak się szczycił, że królowa tylko dla niego i dla króla przygotowała te ucztę. Był z tego bardzo dumny. Okazało się, że właśnie to był początek jego upadku. Pycha idzie przed upadkiem, jest napisane. Słowo Boże też mówi, że Bóg spogląda na pokornego, a pysznego z daleka poznaje. Być może to już kiedyś opowiadałem E, chyba to Michalald opowiadał taką historię Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie Ale jest to e, dobrze obrazujące temat Kiedy w jakimś zborze było dużo Czy było wyczuwalne e, to, że wierzący e, e, się wynosili Czy uważali się za lepszych Albo byli pyszni To wtedy... Ten brat powiedział, no musisz się o to modlić nie? Do, do, do tego, który był w tym zborze I po jakimś czasie spotykają się I mówi, no jak tam temat pychy Mówi, no wszystko super Jestem najpokorniejszy ze wszystkich To też tak może być Że Pycha objawia się w takim w takiej pozornej właśnie pokorze człowiek, który jest naprawdę pokorny nie wie o tym natomiast człowiek, który jest pyszny, zasłaniając się pokorą dużo by o tym mówił ludzie pyszni nie widzą tego, że są pyszni mamy przykład właśnie tych uczonych w piśmie, którzy tego nie widzieli, nawet mamy przykład tego, który modlił się Boże, dziękuję Ci Że nie jestem jak ci inni, celnicy, przetecznicy czy, czy rabusie, że daję dziesięcinę, składam tę ofiarę z kminku i kopru. Wszystko robił we właściwym czasie i we właściwy sposób. Ale ta modlitwa nie trafiła przed oblicze Boga. On nie wrócił usprawiedliwiony. Jak czytam, mogą być chrześcijanie, którzy mówią nie wiem co tu teraz powiedzieć moja żona nie chodzi w butach na wysokim obcasie, nie czytam światowych gazet, nie mam telewizora jestem bardzo duchowy to jest dowód tego, że to serce już nie jest tak naprawdę uniżone, czy skruszone przed Bogiem a więc prawdziwa pokora ma to do siebie, że jednak skłania się. Co Boże mówi, nie bądźcie wyniosli, ale do niskich się skłaniajcie. Ten niski to może być nie, niekoniecznie ktoś, kto ma tylko zawodówkę skończoną, ale ktoś, kto może czegoś nie rozumie, nie wie, albo nie widzi. To może być ktoś, kto duchowo jest słaby, a może jakiś kryzys przeżywa. A więc do niskich się skłaniajcie. <śmiech> e, czytamy to, że e, poznanie nadyma e, i też z tego powodu e, apostoł Paweł był e, tak dociążany przez swego Pana przez te doświadczenia różne życiowe, a również i doświadczenia jego cia ciała e, żeby się nie wynosił Czyli Bóg sprawiał mu pewne przykrości, żeby go trzymać we właściwym miejscu. To też tak może być, że Bóg da nam coś, a może kogoś, kto będzie nas sprowadzał na właściwe miejsce. <śmiech> Jeśli tak jest, że z natury nie jesteśmy pokorni czy uniżeni, z natury raczej patrzymy wysoko, to znaczy, że musimy się tego nauczyć. Że Bóg przez różne doświadczenia życiowe musi nas tego, no to w nas wyrobić. I to oznacza, że trzeba się po prostu z tym zgodzić. Nie odrzucać tego, co Bóg na nas nakłada i dlatego pokora tak naprawdę jest owocem działania Boga w nas w jakimś dłuższym odcinku czasu Pan Jezus sam powiedział, uczcie się ode mnie czyli jest to jakaś szkoła Boża kiedyś kiedy jechaliśmy z, jeszcze w dawnych czasach na Śląsk, nie wiem, czy to był pogrzeb, czy godzina braterska, to wtedy jechał brat Jan, Artur i ja nie pamiętam, czy ktoś jeszcze i Artur Hebiś usiadł z tyłu. Ja mówię, ale bracie, nie pasuje ty starszy, lepiej żeby z przodu usiadł. On mówi, nie, nie, proszę, proszę. No ale myślę sobie, no, odwdzięczę mu się w powrotnej drodze. No i znowu mamy wsiadać i on mnie znowu uprzedził i usiadł z tyłu i mówię, ale bracie, Tobie bardziej pasuje On mówi, nie, nie mówi, Wszyscy jesteśmy w tej szkole Bożej I tak to zapamiętałem Aż do dzisiaj Był to człowiek z natury Pokorny, tak jak go pamiętamy Ale to nie było Tylko wrodzone, to był człowiek, który Rzeczywiście był pokorny Przed Bogiem, to było słychać w jego modlitwach I w rozmowach z nim Można było zauważyć W Orzeszu jest taki brat Młody brat, jak się modli, to ja mam łzy w oczach. Człowiek, przez którego przemawia właśnie taka prostota wiary. Bardzo z tego też powodu, kiedykolwiek jestem w Orzeszu, to tak czekam, a może się pomodli, żeby móc go usłyszeć. Posłusze... Pokora wyraża się też w posłuszeństwie, bo o Panu Jezusie czytamy, uniżył samego siebie. Widzimy, że my musimy być uniżeni, jak gdyby z zewnątrz. E, nasz Pan e, nie musiał. E, on uniżył samego siebie. I następne zdanie jest, i był posłuszny. Czyli ta pokora spowodowała to, że był posłuszny. Jeśli ktoś jest e, wyniosły, czy pyszny, e, nie może być posłuszny, bo to oznacza poddanie się. Człowiek z natury nie chce się poddawać i to e, myślę, że niejednemu z nas sprawia trudność. E, oczywiście Pan Jezus, będąc Bogiem, e, nie musiał się nikomu poddawać. Za wyjątkiem oczywiście tego, że wobec e, Ojca zawsze był e, poddany. E, I zawsze przyjmował tę pozycję uniżenia. Dlatego też czytamy, że Bóg jest głową Chrystusa. Głową Chrystusa Bóg, liście do Efezji. Więc On jest tym, który od wieczności się uniża i dlatego też widzimy, że uniżenie się nie jest oznaką słabości, czy jakimś minusem, albo tym, co jakoś nam, właściwie czego by się trzeba bronić, czy unikać tego. Uniżenie, czy to ostatnie miejsce jest czymś, co ma wielką, to jest wielka łaska u Boga. Bóg to zauważa, Bóg to wynagradza i jest to błogosławione, Jeśli możemy być zauważeni tylko przez Boga. Jest też i taka droga, że ci, którzy się uniżają, Bóg ich w pewnym momencie wywyższy. I to widzimy tak w przypadku Pana Jezusa. Jak czytamy, dlatego wielce go Bóg wywyższył, właśnie z powodu tego, że się uniżył. Widzimy to na przykładzie Józefa. Który najpierw przeszedł bardzo trudną drogę cierpień, smutku, odrzucenia, zapomnienia, więzienia. A potem stał się kimś bardzo ważnym. Ale właśnie dzięki temu, że przeszedł tę drogę, był na to przygotowany. Być pokornym to oznacza także umieć przyjmować. Ponieważ zawsze jest łatwiej dawać, trochę trudniej jest brać, zawsze pojawia się jakaś niezręczność w tym. Wiele razy w życiu byłem po stronie tych, którzy biorą. Jestem za to bardzo wdzięczny Bogu, bo też inni mieli okazję robić to, co bardziej błogosławione. Ale kiedy byłem w Mołdawii, zdarzyło się coś odwrotnego, ponieważ. Jak wiecie, mieliśmy dary dla tych Mołdawian i każdy dom, który odwiedzaliśmy, były jakieś tam prezenty czy ubrania, czy słodycze, coś, żeśmy przywieźli, ale też była koperta. I akurat ja miałem takie zadanie, że miałem dać gospodarzowi tę kopertę. Nie było to wcale takie łatwe. Żeby znaleźć właściwy moment i sposób na to, żeby to zrobić. I jeszcze, żeby ten ktoś wiedział, że to nie ja daję, tylko to jest od nas. A więc było to trudne zadanie, ale tak zauważyłem, że Bóg mi dał coś odwrotnego. Byłem tym, który miał dawać. Może dlatego, że wiele w życiu odebrałem, można powiedzieć. Pokora jest dla nas bardzo ważna w życiu i to się przejawia i w momencie nawrócenia, bo trzeba uznać się grzesznikiem, i w momencie chrztu, bo, ktoś to zauważył, trzeba założyć taką prostą sukienkę i na boso idzie się do wody, która siostra powiedziała, że jak zobaczyła Marka, tego groźnego inspektora w białej sukience na boso, to było to naprawdę poruszające. Ale naprawdę chrzest jest momentem pokory. Wyznaję się tak, jestem grzesznikiem, Chrystus za mnie zmarł. Ktoś za mnie coś zrobił, to nie ja, to ktoś za mnie. A więc chrzest także jest tak naprawdę aktem pokory. Kiedy łamiemy chleb, to także to samo wyznajemy, że ktoś zmarł za moje grzechy. I że teraz łamiemy to właśnie z tymi, których Bóg wybrał, którzy uwierzyli. Którzy Też są grzesznikami Ale tymi, których Bóg Umiłował A więc Musimy pić z jednego kielika Ktoś powie to niehigieniczne Dzisiaj w tych czasach w wielu zborach są Małe kieliszki Żeby to było jakoś Mniej niebezpieczne Ale tak to mamy w Boże Bożym I tak czynimy i Dzięki Bogu nie ma z tym problemów A więc mamy jeden chleb I jeden kielich To jest te, także może dla kogoś upokarzające Ktoś by powiedział Wolałby mieć swój własny I swój chleb przynieść Ale mamy jeden wspólny I to także uczy pokory A więc Bóg jest właściwie Pokorny sam w sobie On jest tym, który króluje Na wysokim miejscu jak czytamy Ale jest tym, który jest uniżony Jak to jest W księdze Izajasza w 50 w którymś rozdziale napisane ma 67 57 rozdział 15 wiersz bo tak mówi ten który jest wysoki i wyniosły który króluje wiecznie a którego imię jest święty króluje na wysokim i świętym miejscu Lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem. A więc ten wzniosły Bóg objawia swoje myśli prorokom, także zwykłym ludziom. W e, tym widzimy, e, jakiego mamy Boga i czego On od nas e, e, oczekuje. E, żebyśmy właśnie naśladowali naszego Pana i także potrafili się ukorzyć czy też być pokorni przede wszystkim względem Boga a kto jest uniżony przed Bogiem to także będzie uniżony przed e, e, ludźmi niech tam Pan da łaski i, i w tym, żeby to też i było w naszym Życiu. Tak jak tutaj czytaliśmy, książęta, którzy dostojnicy, którzy tymi laskami, tym berłem kopali, żeby wydobyć wodę. Nie prowadził go o pięć dwa zaś owali. Aż do to. Do... Musimy cię byśmy wciąż mogli mieć na sobie tą szatę